You hit me once, I hit you back You gave a kick, I gave a slap You smashed a plate over my head Then I set fire to our bed You hit me once, I hit you back You gave a kick, I gave a slap You smashed a plate over my head Then I set fire Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym review -kasie. z tej strony Filip Kolewczyński, oczywiście konsolowicz.pl I tym razem zacząłem od razu z grubej rury, walnąłem wam niezły rokowy kawałek. No i właśnie, o czym dzisiaj wam powiem, Singstar Guitar, e, jako jeden z pierwszych w Polsce mam przyjemność recenzować ten tytuł i kurczę, no muszę wam powiedzieć, że gra powaliła mnie na kolana. Ale zacznijmy od początku, czyli dla osób, które nie wiedzą czym jest SingStar. SingStar jest to seria, która trzyma się już Sony i serii i konsoli PlayStation od czasu PlayStation 2. Jest to seria gier casualowych, w których łapiemy za mikrofony i śpiewamy. Trzeba odpowiednio oczywiście wbijać się w nutki, łapać punkty i takie tam. No właśnie, i seria bardzo diametralnie zmieniła się w 2010 roku. Teraz, wraz z premierami SingStar Guitar oraz SingStar Dance, Sony próbuje wejść na rynek gier, które do tej pory szalały na tym polu. Czyli m.in. z SingStarem Guitar mamy konkurencję dla Rockbanda Guitar Hero. No właśnie, pytanie tylko, czy jest to gra, którą można porównywać do... Tych wielkich tytułów i, i czy rzeczywiście jest to jakakolwiek dla nich konkurencja. E, SingStar Gitar różni się od, y, od pod, podstawowego SingStara tym, y, że oprócz y, zwykłego śpiewania mamy oczywiście jeszcze gitarę. E, oczywiście nie, nie ma tutaj żadnych zestawów, które kupujemy razem z Grow. Używamy gitary, którą mamy wcześniej zakupioną od Gitar Hero albo Rockbanda, albo oddzielnie jakoś tam sobie gdzieś kupujemy. Um, I one wszystkie działają, one wszystkie są kompatybilne, więc tutaj naprawdę nie powinniście mieć żadnych problemów. Ja spokojnie tutaj podłączyłem gitary z rockbanda i gitary z guitar hero i naprawdę zero problemów. Nic. Tak więc jeżeli chodzi o, o tą kwestię, to mamy ją zamkniętą. No i właśnie, do zwykłej rozgrywki, w której śpiewamy, dodany został wątek grania na gitarze. Granie na gitarze, jeżeli mieliście już wcześniej okazję, tak jak mówiłem, grać w serii Hero albo Band, to na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi, łapiecie za gitarę, macie nutki, które wam się pojawiają i po prostu gracie. Tyle, że tym razem nie mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest w będzie Gitar Hero codziennością, czyli z postaciami i animacjami postaci komputerowych, które gdzieś tam nam skaczą na ekranie. Tylko tutaj mamy prawdziwych ludzi, którzy grają w teledyskach, mamy nasze ulubione zespoły i po prostu w rytm ich piosenek gramy na gitarze. Bardzo fajnie, że zostały wycięte te kawałki gita gitarowe, więc jeżeli nie będzie nam iść grani na gitarze, to po prostu nie usłyszymy gitary w danym w danej piosence. No i jest to bardzo fajnie rozwiązane. A do tego wszystkiego jeszcze nasi znajomi mogą śpiewać wokół nas, trzymając za, za mikrofony i łącznie zwiększona jest dzięki temu liczba osób do aż czterech. I o dziwo nie ma tutaj tłoku na ekranie. Wcześniej można było już zauważyć, że przy dwóch śpiewających osobach już przestaje się patrzeć na sam teledysk, a skupiamy się tylko na nutkach, a teraz dodane jeszcze zostały y, słynne gryfy, po których, po których lecą nasze nutki, y, które musimy szybko klikać, ale nie martwcie się, jest wszystko tak ładnie ułożone i tak wszystko poustawiane, że spokojnie każdy może oglądać jeszcze w tym czasie teledysk, oczywiście o ile się nie skupi na samej grze. Um, no właśnie i, i... Co jest z y, tą siłą napędową, o której powiedziałem, że, że, że ta gra jest świetna, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie? Przede wszystkim y, SingStar Guitar jest naprawdę dużo prostszym tytułem niż y, wspomniany Rock Band czy Guitar Hero. Tamte gry są skierowane ku y, osobom, które na przykład są związane jakoś z muzyką, albo po prostu są hardkorowymi graczami, którzy, y, którzy nie mają problemów z obsługą tych dziwnych kontrolerów, jakimi są te plastikowe gitary. Ja muszę się przyznać, że mam problem. No, na, w trybie hard nawet w będzie niestety tak troszeczkę lamiłem i, i nie szło mi za dobrze. Um, I byłem w siódmym niebie widząc, że w SingStar Gitar mogę grać na hardzie i nie mieć żadnych problemów z opanowaniem gitary ani z opanowaniem moich ulubionych kawałków. Dzięki temu cała rozgrywka jest bardziej taka przyjemniejsza, jest właśnie tak casualowa jak cała seria SingStar. I moim zdaniem jest to ogromny plus gry. Dlatego, że Osoby, które do tej pory w ogóle nie miały styczności z grami i powiedzmy moi znajomi, którzy grają ze mną w SingStary, nie są z zatwardziałymi graczami. To nie są osoby, które, którym mówią coś tytuły jak Gears of War czy nawet Rock Band czy Guitar Hero. One wiedzą, że Buzz i SingStar to fajne gry, w które można pograć, mają łatwe kontrolery do opanowania. No i właśnie, i przychodzi tutaj z pomocą SingStar gitar, gdzie opanowanie gitary to jest kwestia dwóch, trzech piosenek i później każdy świetnie się bawi i nieważne czy gramy na punkty, czy razem w kooperacji e, staramy się o jak najwyższe noty. Wszyscy bawią się tutaj świetnie. E, no właśnie, no z drugiej strony oczywiście, w, żeby to zrównoważyć, można powiedzieć, że gra e, jest zbyt prosta. Osoby, które są z zatwardziałymi fanami Gitar Hero i Rock Rockbanda, czy, czy, czy też weteranami tych gier e, mogą się szybko znudzić Singstarem Gitar e, pod warunkiem, że... Znaczy, oczywiście, jeżeli będą patrzeć na ten tytuł pod, pod względem e, tego, jakie rzuca on wyzwania. Ponieważ wyzwań tutaj tak naprawdę nie ma. Tu chodzi o dobrą zabawę, tu chodzi o dobrą zabawę ze znajomymi. Więc jeżeli szukacie tytułu tylko dla was, gdzie chcecie sobie sami posiedzieć i nie wiem trofea sobie wymaksować, wy, wy, wy to no wydaje mi się, że chyba możecie opuścić Singstara gitar, bo, bo to jest gra dla kilku osób i dla dobrej zabawy, a nie dla konkurencji, ani, ani dla walki o jak najlepsze noty. Pod względem audiowizualnym jest fenomenalnie. Jest to najlepszy Singstar, w jakim miałem okazję do tej pory grać. Jeżeli chodzi o wizualną część, to oczywiście mamy nadal, tak jak już zapoczątkowane przez, na PlayStation 3, Think Stary, tej nowej generacji, czyli mamy wszystkie klipy w jakości HD. Wszystko wygląda przepięknie, wszystko brzmi przepięknie, a żeby było jeszcze lepiej, gra posiada jeden z najmocniejszych, jeden z najmocniejszych, jedną z najmocniejszych playlist, które do tej pory miałem okazję słuchać w grach. Nie będę kłamał, jeżeli powiem tutaj, że ta lista podoba mi się dużo bardziej niż jakakolwiek gra z serii Guitar Hero czy Rock Band. Może troszeczkę gitar Hero 5, ale wydaje mi się, że jednak yy, tutaj sinister Guitar naprawdę powalił mnie na kolana. Yy, nie mamy tutaj stricte tak mocnych i tak yy, hardrockowych yy, kawałków jak jak we wspomnianych wcześniej grach muzycznych, ale każdy znajdzie tu coś dla siebie. I są tutaj tacy artyści jak Freeders Down, Blair, e, nieco popowe kawałki jak Colby Kyle, Ma mamy też oldschoolowych boysów jak David Bowie, mamy też Franza Ferdinand, Jamie Rockwai, Florence and the Machine, które mogliście słuchać na początku, Kaiser Chiefs, Katie Townstall, Queen's David and Bowie, Pulp, Stereophonic, The Stone Roses, The Clash, i, I wszystko zamyka YouTube i Vampire Weekend. Um, oczywiście kawałków jest dużo więcej, ale wierzcie mi, ta lista, która jest piosenek tutaj dodana do Sing Star gitar, jest niesamowita, naprawdę. Trafiła idealnie w moje gusta. Jest tutaj e, mieszanka takiego lekkiego rocka z popem i naprawdę świetnie to wszystko wygląda, świetnie to wszystko brzmi. I gra się fantastycznie. Um, mogę się tutaj tylko czepiać e, usługi Sing Story w którym możemy kupować, um, kupować nowe tytuły dlatego, że do tej pory zostało wydane tylko 9 niestety piosenek dodatkowych oczywiście bardzo dobrych, ale no jednak ich liczba troszeczkę, troszeczkę boli jednak wydaje mi się, że ze względu na to, że gra miała dopiero niedawno swoją premierę to jeszcze ich, ich, ich, ich liczba zostanie diametralnie zwiększona Tutaj taka krótka informacja dla osób, które interesują się kupowaniem, e, gie, kupowaniem piosenek przez internet. E, jedna zwykła piosenka do SingStara kosztuje 5 zł, a wersja gitarowa e, danej piosenki, bo trzeba ją oddzielnie niestety kupić, kosztuje 2 zł, więc nie jest tak źle. A na pewno maniacy tej gry znajdą coś dla siebie. Ja wiem, że ja już czekam z zapartym tchem na, na, kolejne, na kolejne tytuły, które... Które pojawił się w SingStorze i, i mam nadzieję, że będzie coś z tego naprawdę wielkiego. Um, podsumowując, SingStar Guitar to jedna z najlepszych gier e, tego roku. Jedna na pewno z najlepszych gier e, obecnej generacji konsol, e, jeżeli chodzi o gry casualowe, o gry typu Party. Naprawdę nie ma tutaj sobie równych, jeżeli chodzi o zabawę z osobami, które do tej pory no nie za bardzo były na bieżąco z konsolami. Wierzcie mi, że wszyscy będą się świetnie przy tej grze bawić. Jedyną rzeczą, która może tutaj kościkać to wspomniany poziom trudności, który dla hardkorowców będzie po prostu nudą i, i, i szybko, szybko te osoby mogą, się, mogą odrzucić tą grę. Jednak jeżeli macie z kim grać, kto... To nie jest jakimś hardkorowcem, to naprawdę polecam. Troszeczkę też usługa online jest beznadziejna, dlatego że tryb battle, w którym możemy grać ze swoim, z naszymi znajomymi, daje nam możliwość gry tylko między dwiema osobami, czyli ja i mój kolega bądź koleżanka po drugiej stronie globu, a nie można dodać do, do samej rozgrywki osób, które na przykład siedzą jeszcze u mnie, pokoju, więc niestety nie mogę na przykład zaprosić kumpla, który siedzi obok mnie i chciałby pograć na gitarze, ja bym chciał pośpiewać, a kumpel z Japonii chciałby na przykład sobie pograć na gitarze, a swojej dziewczynie dać mikrofon. Niestety takiej możliwości nie ma. Mam nadzieję, że zostanie to zmienione, ale nawet to co jest to naprawdę bardzo porządny produkt i polecam tę grę naprawdę wszystkim i uważam, że warto zainwestować w nią swoje pieniądze. No, to tyle na dziś. Cześć i pozdrawiam Was.